Duchowość a religia Twój codzienny trening duchowy nie musi być związany z żadnym z bogów ani religią. Chodzi tu raczej o Ciebie i Twoje połączenie ze wszechświatem. Jeżeli jednak wyznajesz konkretną religię, możesz śmiało połączyć ją z tym, czym będziemy się tu zajmować. Nie wywoła to żadnego konfliktu z Twoimi wierzeniami. Ponieważ nasze lekcje będą polegać na zwyczajnym odnalezieniu Twojego światła oraz głębszym połączeniu z Twoją boskością. Ja nie wyznaję żadnej religii. Stwierdzenie, że jestem połączony z jedną konkretną religią wydaje się zbyt skąpe, gdyż sam fakt istnienia tak wielu przeróżnych dróg miłości i boskości uważam za niezwykle fascynujący. Nie jestem religijny, jestem uduchowiony. Nie czuję się niezręcznie, wymawiając czy słysząc słowo Bóg, jednak pragnę przedstawić tę energię jako bardziej otwartą i uniwersalną. Dlatego też w mojej książce będę stosował terminy wszechświat lub boskość. Nie określają one jednej konkretnej idei, one są wszystkim. Rozpocznijmy zatem od szczegółowego omówienia, co możesz zrobić, aby wzmocnić swoje wibracje.